To są informacje Polskiego Radia 24. Polska i Japonia podnoszą rangę relacji na najwyższy poziom. Premierzy obu krajów rozmawiali w Tokio o wzajemnej współpracy. Dwa pisma ministra sprawiedliwości do węgierskich władz Waldemar Żurek chce wyjaśnić w sprawie azylu dla Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Do końca miesiąca Ukraina naprawi rurociąg przyjaźń, deklaruje prezydent Wołodymyr Zełenski. Minęła siódma, Rafał Boguta, zapraszam. Premierzy Polski i Japonii podpisali deklarację o wszechstronnym partnerstwie strategicznym między oboma krajami. To oznacza, że ranga relacji została podniesiona do najwyższej. Wśród tematów rozmów Donalda Tuska i Sanae Takaiichi w Tokio znalazły się wzajemna współpraca przemysłów obronnych i agencji kosmicznych czy pogłębienie relacji gospodarczych. Szef polskiego rządu podkreślał wagę relacji między oboma krajami. Przebieg tej wizyty pokazuje, jak bliskie łączą nas relacje. I nasze zaangażowanie pani premier na pewno pomoże jeszcze bardziej zintensyfikować przyjazne relacje i współpracę między Japonią i Polską. Donald Tusk zaznaczył, że relacje z partnerami stabilnymi, odpowiedzialnymi i przewidywalnymi są absolutnie bezcenne. To właśnie Japonia i Polska mogą i powinny odegrać rolę stabilizującą w naszych regionach i w świecie. Spotkanie z premier Japonii było ostatnim punktem wizyty szefa polskiego rządu w Tokio. Wcześniej Donald Tusk odwiedził Koreę Południową. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek zwrócił się do władz Węgier o pilne wyjaśnienia w sprawie azylu dla Marcina Romanowskiego i Zbigniewa Ziobry. Władze węgierskie, jak przekazał minister Żurek w swoich mediach społecznościowych, od miesiąca uchylają się od udzielenia pełnej informacji w tym zakresie. O szczegółach Krzysztof Kuczyński. Do teraz nie wiemy, czy Zbigniewowi Ziobrze i Marcinowi Romanowskiemu przyznano status uchodźców lub prawo azylu, a jeśli tak, to od kiedy, przez jaki organ i na jakiej podstawie. W tej sprawie, jak mówił w Polsat News, minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek, zostało wysłane pismo do ministra sprawiedliwości Węgier. Jeszcze zaadresowane na tego ministra, który sprawuje urząd, bo ja w lutym uruchomiłem już taką procedurę, przesłałem europejski nakaz aresztowania dotyczący pana Romanowskiego do ministra sprawiedliwości. Minister odpowiedział mi jednym zdaniem. Węgry przestrzegają prawa. No W dyplomacji wiadomo, co to znaczy. Teraz jednak sytuacja jest inna, dodał minister. Jak zaznaczył, wysłał pismo także do ministra spraw wewnętrznych Węgier. Waldemar Żurek mówił też w Polsat News, że prawnicy Zbigniewa Ziobry robią wszystko, żeby przedłużyć postępowanie. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio. Ukraina do końca kwietnia naprawi rurociąg przyjaźń, zadeklarował w Berlinie Wołodymyr Załęski. Gazociągiem płynie na Węgry błękitne paliwo z Rosji. Ukraiński prezydent powiedział, że Kijów chce oprzeć współpracę z nowym węgierskim rządem na pragmatyzmie.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 tych różnych miejsc zagłady i dlatego też tu jesteśmy. Poznają historię na żywo po prostu. Dodawały nauczycielki, które przyjechały z młodzieżą, podkreślając, jak ważne jest, by kolejne pokolenia przeżyły takie wydarzenia, jak wydarzenie, jakim jest Marsz Żywych. To były informacje Polskiego Radia 24. Świetniowa środa będzie ciepła, ale raczej pochmurna. A na południu i wschodzie od rana przelotnie pada. Najwięcej słońca pojawi się na północnym zachodzie. Termometry pokażą maksymalnie od 11 do 16 stopni. Wiatr słaby, tylko na wybrzeżu umiarkowany. Siódma sześć na zegarach. Poranek w polskim radio 24. Środowy poranek w polskim radio 24. Roch Kowalski jeszcze raz mówię Państwu dzień dobry. Przed nami 15 dzień kwietnia 2026 roku słońce wzeszło o 5.40, a zajdzie o 19.33, a imieniny obchodzą dzisiaj Anastazja, Bazyli, Cezary, Maksym i Wacław. Najlepsze życzenia. 24 pytania. Rozmowa polityczna. W naszym studiu poseł Maciej Konieczny, Partia Razem. Dzień dobry panie pośle. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy myśli pan, że Peter Madziar spełni pokładane w nim oczekiwania? Myślę, że w oczywisty sposób nie, bo też te oczekiwania są tak ogromne i tak różnorodne, że spełnić się ich nie da. Co nie zmienia faktu, że, że, że ta zmiana na Węgrzech jest dobrą zmianą z perspektywy Polski. Przede wszystkim dlatego, że Orban był sojusznikiem Rosji, był e, hamulcowym Unii Europejskiej, e, był przywódcą, który polskim interesom szkodził, więc... E, nawet jeżeli nowy premier Madziar nie spełni tych wszystkich pokładanych w nim różnorodnych oczekiwań, a pewnie tak się stanie, to i tak jest dla Polski dobra informacja. Okay, ale mamy gwarancję, że naprawdę zerwie z tą współpracą z Rosją i z blokowaniem Unii Europejskiej, na przykład na poziomie pomocy dla Ukrainy? Stuprocentowej gwarancji nie, nie mamy. Jeżeli czegoś bym się spodziewał, to że Węgry nie będą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 mogą w tym, że jednak to nie jest tak jak w Polsce e, zmiana jednej partii na drugą. To nie jest tak, że jeden stary konglomerat partyjno-medialny wymienia się z kolejnym e, i te obozy walczą na śmierć i życie, tylko na dobre i na złe, na Węgrzech, to jednak jest zupełnie nowa siła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 upatrwałbym tutaj istotnego czynnika. tak? Jeżeli chodzi o pochód w Europie, to zobaczymy, bo zaraz mamy wybory w Bułgarii, które mogą pójść w drugą stronę. Tak? Więc pewnie będzie różnie, tak? ale to, że jest różnie... to i tak... ta Sytuacja w Bułgarii jest zupełnie inna, tak? bo tam już które wybory w ciągu ostatnich lat? Tak, ale jest, jest w każdym razie chaos, z którego może się wyłonić e, opcja e, prorosyjska z naszej perspektywy byłoby to niekorzystne. Natomiast... E, pewnie będzie różnie, ale różnie to już nieźle. To znaczy, że faktycznie mhm. mamy pewien spór e, demokratyczny w Europie i e, o to, jak, ma, jak, jak powinny wyglądać e, rządy i niestety silną rolę odgrywa taka autorytarna e, prawica, która chce te zasady demokratyczne naginać. Natomiast... No to jest ciągła walka, tutaj nie będzie ostatecznego rozwiązania, w którym powiemy, że historia się skończyła, bo już to przerabialiśmy. A jak pan się odniesie, bo wczoraj słyszałem taki argument prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który w rozmowie z Justyną Dobrosz-Oracz z TVP Info tłumaczył, że to poparcie PiSu dla Wiktora Orbana ono to wcale nie było poparcie tak na dobrą sprawę i że rezultat węgierskich wyborów najlepiej pokazuje, że wszystkie tezy o tym, że Węgry nie są liberalną demokracją, że w ogóle nie są demokracją były chybione.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 to te bezpieczniki wstawione tam przez Orbana, to obsadzenie stanowisk e, tak, żeby nie było one łatwo weryfikowane w demokratycznych wyborach, e, to wszystko blokowałoby działania nowej władzy, więc tak naprawdę to zadziałało dlatego, że Węgrzy e, masowo poszli do wyborów i aż w większość dwóch trzecich e, trafi do Tisy, bo to też, to co było co jest wadą tego systemu węgierskiego w mojo zaniczy tym razem zadziałało na korzyść, tak, ale, e, ale nie przywiązywałbym się do tego, myślę, że system proporcjonalny taki, jaki szczęśliwie wciąż ma w Polsce, choć nie, nie idealny, jest idealny, jest, jest, jest optymalny. Pamiętam taką bajkę o Diable Tasmańskim i Strusiu pędzi wiatrze. Jeden gonił nieustannie drugiego, jeden spadał w przepaść i tak to wszystko wyglądało. Nie ma pan poczucia, że ta gonitwa za Zbigniewem Ziobrą i Marcinem Romanowskim zaczyna przypominać właśnie taką kreskówkę bardziej niż, niż poważną dyskusję? No ja tym przesadnie nie żyję. Mam takie... E, pewnie gdzieś panowie Ziobro i Romanowski uciekną dalej, tak? Jest to dość żenujące w ich wykonaniu. Nie są gotowi stanąć przed Polskim wymiarem sprawiedliwości, ale Polska się od tego nie zawali, tak? no. fajnie by było, jakby stanęli przed... E, no nie zawali się, ale naprawić też się nie naprawi. Ja bym, myślę, że teraz, jeżeli rządzą rządzić Platforma Obywatelska i chciałaby naprawić Polskę w wymiarze, żeby skończyć z bezkarnością polityków, to niech się zajmie Romanem Giertychem. Bo ja nie chcę żyć w Polsce, w której jedni rządzą, jak co wróci PiS, to wrócą Romanowski i, e, i Ziobro do Polski, ale wyjedzie Giertych i tak będziemy się bawić. E, więc ja bym chciał, żeby politycy niezależnie od opcji e, mogli liczyć na, na, na, na, na, na uczciwe procesy i na rozliczenie ich ewentualnych e, przewin. A ewidentnie, i wszyscy, którzy patrzą na sprawę Romana Giertycha, to widzą, wciąż to tak nie działa. Chodzi o ujawniane przez wirtualną polską informację y, y, o mecenasie Romanu Giertychu, który, już uproszczę tę historię, miał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 które naprawdę nie pozostają wątpliwości. A pomimo to Roman Giertyk nie tylko nie spotyka, nie, nie spotyka go odpowiedzialność karna, ale nawet jest przywracany do, pełno, do, do roli pełnoprawnego członka koalicji obywatelskiej. I tak to działa. Więc jeżeli nie chcemy mieć Polski, w której jak rządzi PiS, to wyjeżdża Roman Giertyk, a jak rządzi Platforma, to wyjeżdżają Ziobro i Romanowski i wracają w odwrotnej sytuacji, to potrzebujemy czegoś więcej niż rozliczeń jednej partii przez drugą. A może, Prze może, to, może to nieuprawniony symetryzm? Może to są dwie różne sytuacje? No bo tu jednak mówimy o pobieraniu pieniędzy z budżetu państwa, tak to znaczy o okradaniu pieniędzy, zabieraniu pieniędzy podatników, a z drugiej strony, no, mówimy o nie do końca jasnych wpływach, czy niepożądanych wpływach do prywatnego interesu. Jeżeli jest w obu mówimy o przestępstwach, to chciałbym, żeby, żeby tak samo były one sądzone. Tak oczywiście sąd by stwierdził. Chciałbym, żeby Ziobro-Jurmanowski stanęli przed polskim mhm. sądem i żeby jeżeli a mamy poważne postawy sądzić, że, że popełniali przestępstwa, przestępstwa, żeby ponieść tego są konsekwencje i to samo z Romanem Giertych. Żeby nie było podwójnych bo standardów. Bo to jest ten kłopot e, myślenia w kategoriach rozliczenia politycznego. A my jesteśmy w tym ramach. Rozliczenia PiSu. Ja nie chciałbym rozliczeń PiSu. Ja bym chciał rozliczeń nieuczciwych polityków i wszystkich tych, którzy łamią prawo. A, o tym się dobrze, bo pan powiedział, że pewnie pojadą dalej. Gdzie pan stawia, na jaki kraj? Nie wiem. Myślę, że bukmacherzy mogą tutaj się zabawić, ale e, ja nie A będę. Czy że ta, ten scenariusz ze Stanami Zjednoczonymi jest realny? Myślę, że jest jeszcze Argentyna, jest ale innych państw, w których, w których panowie mogą znaleźć schronienie, więc pewnie to się wydarzy. Trybunał Konstytucyjny. W ciągu dwóch tygodni Sejm ma uzupełnić kolejny wakat w Trybunale Konstytucyjnym, który zwalnia się w czerwcu. I co dalej z tym patem zrobić, w którym się znaleźliśmy? No będzie tak jak było. Mam Tylko teraz PiS będzie mówił to, co wcześniej mówiła Platforma, że ci sędziowie są nie, nielegalni, a wcześniej zarzekał się, że oni pod, nie podważają żadnych sędziów. E, będą dwa, tak, no, dwóch naprawdę przewodniczących Trybunału. Pewnie się doczekamy, jak bywało dwóch papieży. I będzie tak jak było, czyli będziemy no, mieli... Dłożyć... Myśli pan, że będą dwa równoległe Trybunały? Myślę, że nie doczekamy się żadnego Trybunału, który będzie funkcjonował normalnie i będzie uznawany przez obie strony sporu politycznego, czyli ta sytuacja nie zostanie rozwiązana, bo tą sytuację rozwiązać da się jedynie, na polu tak naprawdę politycznym, kiedy obie strony uznają w końcu, że stabilność polskiego systemu sądowego jest ważniejsza niż ich wojenka partyjna i, i, i wszyscy do kupy jakoś zdecydujemy się na nowe rozwiązanie. Bo... Ale wie pan, elektoraty tego nie oczekują, wręcz przeciwnie, no, elektoraty oczekują, że któraś ze stron w końcu wygra i przejmie hegemonię. Jeżeli e, te media partyjne i sami politycy robią wszystko, żeby w tym kierunku popychać, e, to najbardziej zagorzały elektoraty, bo jestem przekonany, że większość Polaków jednak oczekuje przede wszystkim, żeby państwo normalnie działało. E, więc myślę, że to jest takie działanie dwóch partii, w których interesie jest to, żeby polska polityca bo była o wojnie Platformy spisa. To ja Nie jest to w interesie Polaków. Chociaż zabrzmie populistycznie, myślę, że większość Polaków przyzwyczaiła się już do tego, że musi działać pomimo niesprawnego państwa. No i to jest słowa wiadomość. Myślę, że mamy prawo oczekiwać od polityków. Nie traktujemy polityków tak naprawdę jak e, ludzi no, mocno nieogarniętych. No naprawdę jest możliwe, żeby z tego wyjść. Rolą polityków jest zapewnienie stabilnych warunków działania państwa polskiego. Jeżeli Platforma z pisem, pan Donald Tusk i pan Jarosław Kaczyński nie są w stanie tego zrobić, to może czas im w końcu podziękować. To jeszcze poproszę pana o komentarz, bo minister sprawiedliwości, prokurator genera generalny Waldemar Żurek polecił wszcząć postępowanie wobec osób, które doradzały, miały doradzać Karolowi Nawrockiemu nieprzyjmowanie ślubowania od czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Pańska ocena takiej decyzji? Ale mówimy teraz o dwóch rzeczach. To jest, jeżeli chodzi o te katowickie rzeczy i, i sprawę Morawieckiego. No to... Nie, nie, nie. Mówimy teraz o sprawie Trybunału. Obieś Właśnie się... to jest po, po, poziom, na którym jesteśmy. Mówimy o sprawie Trybunału i o tym, że Waldemar Żurek chce, żeby na przykład Zbigniew Bogucki odpowiadał prawnie za darozanie prezydentowi nie odebrania ślubowania od sędziów. Nie sądzę, aby, aby rozwiązanie tutaj tego typu nas przybliżało do do, do, do wyczyszczenia tej sytuacji. Więc nie słyszał pan o tym? Nawet nie słyszałem, ale zupełnie że mnie to okay. tak nudzi, tak mnie to nie interesuje, tak bardzo chciałbym się tym wszystkim nie zajmować i myślę, że tutaj podzielam jednak zdanie większości Polaków. Naprawdę nie powinniśmy się wszyscy doktoryzować z, z prawa konstytucyjnego, z trybunałów konstytucyjnych i tak dalej. Normalność będzie polegała na tym, że nie będziemy musieli się tym zajmować. To jeszcze poproszę o komentarz. To już nie będę pana pytać o Trybunał Stanów dla Zbigniewa Ziobry, chyba że chce pan... Akurat za... to nie jest najgorszy Proszę powies. bardzo. To... Znaczy, ten Trybunał Stanów nigdy do tej pory nie zadziałał, ale tak, no, są podstawy, żeby e, żeby tutaj, e, żeby to się wydarzyło. Ale no raz jeszcze... No do tej pory ta instytucja nie jest tak, że jakoś e, bardzo przysłużyła się Polsce. Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz wyszedł na sejmową mównicę z flagą Izraela oraz symbolem nazistowskim. Marszałek Sejmu zastanawia się nad e, ukaraniem, a właściwie wszczął procedury, które mają doprowadzić do ukarania posła Berkowicza. Konfederacja twierdzi, że w ten sposób chce zwrócić uwagę na ludobójcze działania Izraela w, w swoim regionie, bo to nie tylko strefa gazy, to także Liban. E, i jak pan postrzega to działanie Konrada Berkowicza? Myślę, że intencje e, posła Berkowicza nie są czyste i że jednak e, chodziło tutaj o antysemicką chucpę, która sprawi, że Konfederacja jedna będzie licytowała się z Konfederacją drugą na, e, na radykalizm. Mówię to jako osoba, która jest bardzo zaangażowana w to, żeby rozliczyć e, państwo Izrael i jego obecne ekstremistyczne władze za zbrodnie, które Izrael, które Izrael dokonuje. Tylko różnica jest taka, że my właśnie zebraliśmy milion podpisów pod Europejską Inicjatywą Ustawodawczą, która sprawi że Parlament Europejski będzie musiał zająć się wypowiedzeniem umowy stowarzyszeniowej Unii Europejskiej z Izraelem. I to jest realne działanie na rzecz tego, żeby Izrael spotykała izolacja międzynarodowa i sankcje, na które zasłużył. A to, co robi Berkowicz w Sejmie, to nie jest realne działanie. To jest antysemicka chucpa i ściganie się na radykalizm z Braunem. I dla mnie to jest osoby bardzo zaangażowanej w sprawę palestyńską, w sprawę rozliczenia władz Izraela za popełniane zbrodnie i, i, i, i państwa Izraeli jako takiego. No to przyznam, że zawsze staram się stawiać granice, kiedy widzę, że, że Krajna prawica ze złych pobudek stara się podpiąć pod słuszną walkę. Zapytam wprost, czy wpisanie we flagę Izraela i symbolu nazistów jest przekroczeniem, przesunięciem po raz kolejny granicy dyskusji publicznej w Polsce? Jest, ale też jest myślę istotne tutaj, kto to robi bardzo. Bo wyobrażam sobie, że, że jest to w mojej ocenie przekroczenie, mimo że, e, że nie uważam, żeby zupełnie nawiązania historyczne e, tutaj były bezzasadne, ale tutaj zawsze musimy y, starać się zachować, szczególnie w Polsce, y wrażliwość, na którą ta sprawa zasługuje. Natomiast jeżeli to robi Berkowicz, jeżeli to robi człowiek, który no nie pierwszy raz e, posuwa się do tego typu antysemickich zagrań, e, to nie mam wątpliwości co do intencji. Co z tą europejską inicjatywą? No będzie teraz musiał zająć się parlament europejski. My zbieramy dalej, żeby mieć półtorej miliona podpisów, żeby ta presja była silniejsza. Mamy nadzieję, że Unia Europejska w końcu zrobi to, co powinna zrobić dawno, czyli przestanie utrzymywać uprzywilejowane stosunki z państwem Izrael, które dokonuje zbrodni wojennych, które dokonuje zbrodni ludobójstwa, które regularnie napada sąsiadów. Z czego pańskim zdaniem wynika ta niechęć, czy też niemoc państw w zachodu, by wywierać jakąkolwiek presję na Benjamina Netanyahu i na Izrael? Różnie, no, parasol amerykański rozpościerany nad, nad Izraelem odgrywał tu bardzo istotną rolę. bo, bo, bo Odgrywał? odgrywa wciąż, ale też te, te, te, nie mam wrażenia, żeby to było nie, to, to rzeczywistość była niezmienna e, a druga rzecz jest tak, że historia tak, no to z perspektywy chociażby niemieckiej jest bardzo trudne, żeby, e, żeby krytykować Izrael, ale myślę, że uczciwe traktowanie historii i wyciąganie z niej lekcji oznacza nigdy więcej dla nikogo, a nie e, po prostu wyjątkowe traktowanie jed, jedne, jedne, jednego społeczeństwa. Półtorej minuty na rozmowę nam zostało, więc zapytam tylko pana z czystej ciekawości, czy po ostatnich Wybrykach Donalda Trumpa ma pan poczucie, że prezydent Stanów Zjednoczonych dotrwa do końca kadencji? Nie jestem w stanie tego przewidzieć, ale mam poczucie, że Donald Trump poza tym, że jest niebezpiecznym, e, agresywnym, wydaje się być niezrównoważonym przywódcą Stanów Zjednoczonych, co dla świata jest złą wiadomością, to staje się woli także synonimem przegrywu i raczej prawica, która tak bardzo zabiegała o, o wsparcie Donalda Trumpa. Teraz będzie od niego uciekać. Już Konfederacja w Polsce udaje, że oni tych czapeczek nigdy nie nosili i nigdy Trumpowi nie kibicowali. I tylko Prawo i Sprawiedliwość ostatni wierni stają się z no tak. Sławomir ostatnio krytykował Donalda Trumpa za obrażanie za obrażanie katolików, ale jednak zostało nam ile dwa i pół roku tym prezydentem? Przy założeniu. To zależy też od tego, jak... Chciałbym powiedzieć, że to mogłoby zależeć od tego, jak pójdą wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych. Ja nie wiem, czy my ich tak bardzo nie fetyszyzyjemy. Ja, fetysz ja, ja, ja myślę, że Donald Trump już e, od jakiegoś czasu zupełnie nie uznaje tej demokracji parlamentarnej e, i zdaje się rządzić dekratami jak, e, jak car, więc... E, więc oczywiście... Jest to, będzie to, to, jest, to jest długo, tak związku pod uwagę, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak ee, radykalizuje się Donald Trump w niektórych poczynaniach, to oczywiście jest bardzo ryzykowne i byłoby dobrze, gdyby Amerykanie podjęli działania, ale no, zobaczymy, co się wydarzy. Maciej Konieczny z partii Razem. Dzięki, panie pośle za wizytę również. w studiu i za rozmowę. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Ogłoszenie społeczne.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 7.23 na zegarach, a my teraz posłuchamy rzecznika rządu Adama Szłapki, który podsumowywał wizytę premiera Donalda Tuska w Japonii. Ważna wizyta. Przez chwilę skończyło się spotkanie pana premiera Donalda Tuska z panią premier Japonii. Stosunki pomiędzy Polską a Japonią zostały podniesione do kompleksowego partnerstwa strategicznego. Co to oznacza? To oznacza, że jeszcze mocniejszą wymianę gospodarczą. Przecież współpraca, jak wiemy, pomiędzy Polską a Japonią jest bardzo rozwinięta. Wiele firm w Polsce inwestuje. To są inwestycje, które tworzą wiele miejsc pracy. To oznacza jeszcze większe inwestycje, jeszcze silniejszą współpracę gospodarczą, jeszcze lepsze relacje gospodarcze. Ale oprócz tego ważnym elementem tej wizyty były kwestie bezpieczeństwa i kwestie obrony. Jak wiemy, Japonia odgrywa bardzo ważną rolę w światowej gospodarce, ważną rolę w rejonie Pacyfiku wszyscy doceniają to, że polska gospodarka bardzo się rozwija, jest coraz silniejszą gospodarką na świecie, wchodzi do grupy G20 i ma coraz mocniejszą pozycję w Europie. Więc współpraca takich państw jak Polska i Japonia w tym bardzo niestabilnym świecie jest kluczowa właśnie dlatego, żeby stabilizować stosunki międzynarodowe. Wcześniej wizyta pana premiera w Korei niezwykle ścisłe i no, takie na bardzo wysokim poziomie relacje, też gospodarcze, bardzo duże kontrakty i bardzo silne związki w tym przemyśle obrony między Polską a Koreą, i też yy, ważna rola regionalna, którą odgrywa Korea. No, szukamy takich, yy, takich partnerstw, które pozwolą właśnie w tym bardzo niestabilnym świecie. Yy, wspólnie prowadzić jak, taką, taką rolę stabilizującą. Więc to była niezwykle ważna i owocna wizyta. Dużo rozmów gospodarczych, dużo rozmów o, o wspólnych inwestycjach. Także no, myślę, że można być bardzo zadowolonym z tej wizyty i wracamy do Polski wszyscy bardzo zadowoleni. Za chwilę samolot będzie startował. To a propos powrotów do Polski, czy wróćmy do spraw krajowych i czy do Polski wrócą także Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski? Czy będzie ekstradycja? No w tej sprawie wielokrotnie się wypowiadał mm, już chyba nie lider opozycji, pan Peter Modziar, który mówił, że jak tylko obejmie władzę, to skończy się ukrywanie osób, które ukrywają się przed wymiarem sprawiedliwości państw europejskich, bo tutaj chodzi tylko i wyłącznie o Polskę. Przecież przepisy europejskie na tego rozwiązania, jakie stosował Orban wobec. Ziobry i Romanowskiego nie pozwalają, także no, czas, żeby się przyzwyczaili do tego, że staną po prostu przed polskim wymiarem sprawiedliwości, jak każdy obywatel. Ziobro wielokrotnie mówił, nie ma świętej krów, nie ma świętych krów, to czas, żeby zaczął korzystać z tych, z tych swoich y, zdań i w takich sytuacjach zawsze warto zacytować pana Zbigniewa Ziobry, uczciwi nie mają się czego bać, on się od dłuższego czasu ukrywa poza Polską, to znacznie jest uczciwy. Ziobro, cytując w zasadzie zginieła Ziobro, porównuje premiera do nowotworu, który toczy polskie państwo. Jak państwo na to. Szczyt odwagi w Budapeszcie e, za, m, za plecami współpracownika, najbliższego, m, najbliższego sojusznika Putina w Europie i pokrzykiwać na polskiego premiera. No. Skończy się ta odwaga i trzeba będzie stanąć przed wymiarem sprawiedliwości. Zobaczymy, co wtedy będzie mówił pan Zbigniew Ziobro. Adam Szłapka, rzecznik rządu, podsumowywał wizytę premiera w Japonii. Za trzy minuty informacji i Rafał Boguta. Reklama, Panie Pascalu, mm? ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?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 Zapraszamy. Marta Hoppe i Patryk Michalski. Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24. Minęła 7.30, Rafał Boguta, zapraszam. Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski powinni zacząć się niepokoić, tak ocenia poseł Rafał Komarewicz z klubu Centrum. Jak podkreślił nasz gość, ich sytuacja zmieniła się po zwycięstwie opozycji na Węgrzech w niedzielnych wyborach parlamentarnych.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 Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski, których ściga polski wymiar sprawiedliwości, otrzymali azyl polityczny na Węgrzech. Do tej pory mogli liczyć na wsparcie ówczesnego premiera Viktora Orbana. Tymczasem Peter Modzior, lider zwycięskiej partii TISA i prawdopodobnie przyszły szef węgierskiego rządu, zapowiadał, że politycy PiS, którzy od miesięcy przebywają w Budapeszcie, mogą zostać wydani polskim władzom. Po ponad 20 latach przerwy Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi znów będzie kształcić lekarzy. Decyzję w tej sprawie podjął rząd. Uczelnia zostanie reaktywowana w lipcu tego roku. Studenci rozpoczną naukę najpóźniej, e, rok później. Wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że wojska medyczne są potrzebne nie tylko w momencie zagrożenia, ale także w czasach pokoju. Pole walki, medycyna pola walki, medycyna taktyczna, doświadczenia z Ukrainy sprawiają, że bardzo dużo mu musi... Musimy zainwestować w budowę wojsk medycznych, wojskowej służby zdrowia, przeszkolić jak najwięcej lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, żeby byli gotowi też do wsparcia systemu wojskowego,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 Najdłuższy tunel w Polsce wydrążony. Po 10 miesiącach pracy tarcza Jadwiga przebył, przebiła się pod Pisarzową koło Limanowej. Najdłuższy tunel kolejowy w Polsce będzie mieć 3750 metrów długości. Po godzinie 20.00 tarcza wiertnicza Jadwiga wyłoniła się ze zbocza góry. Ten moment podziwiali mieszkańcy. My jesteśmy w Męciny, czyli tam gdzie się rozpoczynał Jadwiga wita Jadwigę. A pani nie tak? Tak jest. Wszystko szybciutko to poszło i naprawdę cieszymy się, że już, już jest, mamy i że będzie, będzie fajnie. Żyje, ta, będzie. Tak, mniej samochodu będzie jeździło. Pierwsze pociągi przejadą tunelem za trzy lata. Tunel powstaje w ramach nowej linii kolejowej, która skróci podróż między Krakowem i Nowym Sączem z trzech godzin do godziny. Chmurny i w części kraju deszczowy dzień przed nami z temperaturą maksymalną 16 stopni na południu kraju i na w zachodzie. Na wschodzie 15, w centrum podobnie, na Kujawach 12, nad Bałtykiem 11 stopni. Pas opadów deszczu w centralnej Polsce od Pomorza przez Mazowsze, Ziemię Łódzką, aż po Małopolskę i Podkarpacie nawet. To jeszcze na Opolszczyźnie i na Lubelszczyźnie też może popadać, tylko dodam. Rafał A, koło Nowego Sącza też może popadać? No czy? z map wynika, że tak. No bo tutaj ten tunel, nie? Ale to jeszcze będzie otwarte dopiero za trzy lata, także... Ale szkoda też trochę, słuchaj, nie? Trzy godziny, patrz, jechało się i jakie tam piękne są widoki. A teraz to wszystko, nie dość, że skrócone do godziny, to jeszcze tunel będzie. I... <grym> masz, masz specyficzną optykę nie, patrzenia bo... na świat. Polska jest piękna. Polska no, tutaj jest piękna. Paweł, Paweł Realizator dodał, że Polakowi to zawsze źle. Nie, po prostu żałuję tych widoków. Widzisz ekspresówkami, czasami autostradami, widzisz te ekrany, prawda? których jest coraz więcej. Dlatego, mój drogi, ja zawsze wybieram kolej. Nie widzę tych, tych, tych pól umajonych, łąk wspaniałych, te, tych, tych lasów cudownych. Już tego coraz mniej widać. Bursztynowy świeżop, gryka jak śnieg biała. No ale mamy nadzieję, że. Jutro na 35 zostanie. już na zajęciach. Wspólnie, jakby Państwo nie powiedzieli, to sportowe, sport. poprosimy. Iga Świątek też zachwyca się pewnie polskimi widokami, polską wiosną. Na razie jest w Stuttgarcie, bo dziś rozegra pierwszy mecz po powrocie, można powiedzieć, po przerwie, bo pamiętamy, że ona zwolniła trenera w Ima Mafiset. teraz trenuje z Francisco Rodziem. No i zagra dziś z Laurą Zigemont nie przed 18 będzie ten mecz na swojej najbardziej ulubionej, czyli tej ziemnej nawierzchni. W Stuttgarcie już dwukrotnie wygrywała 2022 i 2023 rok. Co ciekawe, za każdym razem pokonywała tam w finale Arenę Sabalenkę, ale teraz. Sabalenki w turnieju nie będzie wycofała się z powodu kontuzji. 500 punktów można zdobyć w tym turnieju, a zatem ten dorobek bardzo ważny. No Iga Świątek spadła z drugiego na czwarte miejsce w rankingu światowym. Przypomnijmy, że ostatnio przegrała no, taka bolesna porażka z Magdą Linet w, w Miami. No i mamy nadzieję, że teraz już ta odrodzona, jakaś taka z większą werwą Iga Świątek zaprezentuje się w Stuttgarcie. Wczoraj poznaliśmy pierwszą dwójkę półfinalistów piłkarskich Ligi Mistrzów. W Barcelonie nie udało się odrobić strat przed tygodnia. Nie pomógł nawet Robert Lewandowski, który pojawił się na boisku w drugiej połowie. Katolicy w rewanżu pokonali Atletico Madryt 2-1, no ale pierwszy mecz przegrali 0-2, odpadają z rozgrywek. Podobnie zresztą jak Liverpool. W tej parze znacznie silniejsze było Paris Saint-Germain, które po raz drugi wygrało 2-0. do 0. Dziś przekonamy się, kto uzupełni grono półfinalistów. Bayern Monachium zagra z Realem Madryt, Arsenal ze Sportingiem Lisbona. Piłkarki nożne rywalizują w Elimina w Mistrzostw Świata przegrały nasze wczoraj w Gdańsku. Bardzo ważne mecz z Irlandkami 2-3, do zajmują dopiero czwarte miejsce w tabeli. Selekcjoner Kanina Patalon mówi o złym wejściu w ten mecz. Nawet nie pierwsze minuty myślę, że pierwsze 30 minut było nie, nie do końca takie, jakbyśmy chcieli. W wielu przypadkach mieliśmy problem z organizacją w niskiej obronie. Można powiedzieć, że gdzieś tam byliśmy przygotowani na to. Natomiast nie do końca, jeśli chodzi o nasze ustawienie, byliśmy zdyscyplinowani. Nie chciałabym mówić, że ktoś nie chciał. Tutaj bardziej chodzi o to, że po prostu nie do końca dobrze organizowaliśmy się w momencie, w którym powinniśmy to robić i dlatego przeciwnik miał zazwyczaj w bocznym sektorze przewagę. Pierwsza bramka padła, za chwilę powiedzmy druga bardzo podobnie. Nie udało się skrócić, doskoczyć. No ale ja jestem też przekonana, bo zawsze szukam pozytywów, że... Ta pierwsza połowa, bo to jest dwumecz, rzeczywiście zakończona na korzyść przeciwnika. Natomiast byliśmy bardzo blisko i myślę, że drugi mecz będzie zdecydowanie inny. W tabeli prowadzą Holenderki przed francuskami i Irlandkami. AZS Lublin wygrał z AZS Politechniką Poznań 76-68 w pierwszym meczu finału Ekstraklasy Koszykarek. Rywalizacja finałowa rozgrywana jest do trzech zwycięstw, a mówi szkoleniowiec zespołu z Poznania Wojciech Szawarski. Wydawało się, że nieźle zaczęliśmy, jeżeli chodzi o atak, byliśmy cały czas w grze. Pierwsza kwarta skończyła się praktycznie remisem, mimo tego, że Lubin gał super w ataku, ale no niestety do przerwy straciliśmy 51 punktów. My nie jesteśmy drużyną ofensywną. My musimy grać w obronie i to jest zdecydowanie za dużo. Wydaje mi się, że jednak dziewczyny odczuły ten półfinał, te pięć meczów, to mieliśmy dwa dni przerwy tak naprawdę i dzisiaj to było widać. Brakowało nam tej agresji, którą jeszcze w poprzednim meczu graliśmy i ten atak lub Lublina, był taki swobodny, podawały sobie, grały tak jak chciały grać i dlatego ta obrona wyglądała jak wyglądała, ale no zaczęliśmy jak półfinał, no, będziemy dążyć do tego, żeby skończyć tak jak półfinał, także to jest gra się do trzech zwycięstw, jutro będziemy znowu tutaj gotowi, znowu będziemy walczyć. Kolejne spotkanie w środę również w Lublinie. AZS ten wygrał ze chatów 3 do 2 w pierwszym meczu o piąte miejsce siatkarskiej Plus Ligi. Najlepszym zawodnikiem został wybrany mm, rozgrywający gospodarzy Juan Tili, a mówi Paweł Halawa, przyjmujący zespół z Olsztyna. Bijemy się o jak najwyższą lokatę. Mam nadzieję, że to był ostatni mecz domowy. Chcieliśmy się godnie pożegnać z kibicami, podziękować im za, za ten cały sezon. A jeśli nam się podwije noga, to jeszcze bardziej im to wynagrodzimy i mam nadzieję, że, że tego 20 wtedy rozsadzimy tą salę i przepieczętujemy to piąte miejsce. Rywalizacja o to piąte miejsce rozgrywana jest do dwóch zwycięstw. Kolejne spotkanie 17 kwietnia w Bełchatowie. A teraz, czy coś to Państwu przypomina? Aż, chce się, chce się żyć, chce się wsiąść do autorochu, prawda? Tak, tak, tak. R... hałas silników, ale proszę Państwa, za duży hałas okazuje się. I w Poznaniu zamykają tor. Jedyny licencjonowany w, po... w Polsce tor do wyścigów samochodowych pod Poznaniem w okolicach lotniska Ławica zostaje zamknięty. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zdecydował, że hałas jest zbyt duży. Ten wyrok był już w 2023 mhm. roku, teraz jest jego potwierdzenie w sądzie apelacyjnym. No i nie będzie tego toru wyścigowego. On będzie, ale nie będzie funkcjonował. I co ciekawe, no właściwie na żadnym innym torze nie można rozgrywać międzynarodowych zawodów w Polsce. A zatem pozostajemy bez takiego toru. No tam też różne inne aktywności były. Rowerzyści, i biegacze na Mistrza Polski, Mistrzostwa Polski w biegu na 10 tysięcy metrów. Co ciekawe, ten tor powstał w 1977 roku i wtedy w okolicy nie było żadnych domów, żadnych osiedli. Ale wiesz co się wydarzyło w ostatnich dwóch trzech dekadach tam pobudowano mnóstwo osiedli no i teraz wszyscy ci mieszkańcy są zdegustowani nie chcą takiego hałasu. No i tor musiał. Wielkie podziękowania zamknięty. dla deweloperów jak dla deweloper. zawsze. Rafał Bała bardzo ci dziękuję. Dzięki podziękowania dla mnie nie jestem deweloperem. No Dzięki ale... Bogu bardzo ci dziękuję do usłyszenia. Do usłyszenia. Przedma 40 na zegarach, nawet 41 dokładnie. Węgry czekają na nowy rząd, ale najpierw muszą zostać przeliczone wszystkie głosy oddane w niedzielnych wyborach. Tymczasem lider zwycięskiej partii TISA, Peter Madziar, snuje pierwsze plany na czas po utworzeniu rządu i wzywa prezydenta kraju do ustąpienia. Teraz łączymy się z naszym stałym korespondentem na Węgrzech, Piotrem Piętką. Piotrze, dzisiaj plan pracy przyszłego premiera jest wypełniony ciekawymi i ważnymi wydarzeniami. Rzeczywiście dzisiaj dużo rzeczy Peter Modior będzie robił. Dużo rzeczy ważnych dla tego kraju, ważnych dla systemu, który chce stworzyć. Pozwólcie państwo, że zacznę od pewnej analogii. Znaczy, gdybyśmy byli na Węgrzech, to na moim miejscu prawdopodobnie byłby właśnie Peter Modior. Dlatego, że on od kilku chwil dosłownie występuje. Po raz pierwszy od półtora roku, albo nawet później, natomiast przez Półtora roku nie był zaproszony do węgierskich mediów publicznych i w tej chwili właśnie występuje w Radiu Koszut. To jest takie radio coś... Yy coś pomiędzy radiową, naszą jedynką, a, a, a polskim radiem 24, więc tak jak mówię, tutaj na moim miejscu byłby Peter Modior, gdybyśmy byli na Węgrzech, a później ma także pierwszy od bardzo, bardzo dawna wywiad dla pierwszego kanału telewizji węgierskiej M1, m to także kanał informacyjny, natomiast to jest pierwszy kanał informacyjny i także od półtora roku, właściwie od kiedy założył partię, nie założył partii TISA, ale wszedł do polityki do, do, do partii TISA. Chyba tylko raz był zaproszony, a był to bardzo kuriozalny wywiad. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dzisiaj. Ja zaraz po naszej rozmowie zaraz przenoszę się właśnie, żeby słuchać, co mówi Peter Modior. Tylko, że to, co powiedziałem po tych półtora roku i po tym, co zapowiada Peter Modior, mam wrażenie, że tych wywiadów może nie być w najbliższym czasie zbyt wielu. Jedną z pierwszych decyzji rządu Tisy będzie zawieszenie usług informacyjnych mediów publicznych, dopóki nie będziemy w stanie zapewnić obiektywnych i bezstronnych warunków komunikacji. To jedna z wielu zapowiedzi Petera Młodziora, on chce stworzyć specjalną komisję złożoną ze wszystkich sił parlamentarnych i innych środowisk, które, które, będą, które będą właśnie e, sprawdzać, czy pluralizm w mediach, czy ta obiektywność jest, będzie zachowywana. I dopóki ta komisja nie zostanie stworzona, dopóki ten system nie zostanie stworzony, to mediów, serwisów informacyjnych w mediach publicznych, także w węgierskiej agencji prasowej nie będzie. Później Peter Modior spotka się z prezydentem kraju Tomaszem Szujokiem. Tam też będą dwaj liderzy innych partii, które weszły do tego i wejdą do tego nowego parlamentu. Boję się, że to może być też dość ostre spotkanie, dlatego, że Peter Monior bardzo ostro wypowiada się w ostatnim czasie o prezydencie Tomaszu Szujoku. Przypomnę, że on go wzywa do, do dymisji z racji, że te przez 16 lat, bo wcześniej też Tomasz Szujok był szefem Trybunału Konstytucyjnego. Przez te 16 lat prezydent legitymizował to, co Viktor Orban i jego ekipa robiły. Kiedy już mówię o Wiktorze Orbanie Wiktor Orban próbuje mobilizować swój elektorat, bo przypomnimy, że mimo słabego wyniku w parlamencie to partia jego osiągnęła całkiem przyzwoity wynik jeśli chodzi o głosy, tyle że ordynacja wyborcza sprawiła, że Fidesz jest tak słaby, więc Wiktor Orban chyba jeszcze taki last dance próbuje wykonać i za chwilę będzie podejmował pewne działania. Resztkami sił próbuje mobilizować swoich zwolenników. Naszym planem jest, aby wspólnie z naszymi wyborcami bronić osiągnięć strony narodowej. W najbliższych tygodniach zreorganizujemy się, udamy się do każdego okręgu wyborczego, zwołamy naszych wolontariuszy, aktywistów, posłów i kandydatów. I na koniec tego rajdu 28 kwietnia odbędzie takie spotkanie Rady Krajowej, spotkanie krajowych przedstawicieli, którzy wybiorą nowego lidera partii, pytanie, kto nim zostanie, czy jest w stanie ktoś zastąpić dzisiaj Wiktora Orban'a. Mam wrażenie, że nie. Mam wrażenie, że większość z tych ludzi, którzy działają w tej chwili w Fidesie jest jeszcze bardziej skomplikowana niż sam Wiktor Orban, więc... A tylko on jest takim liderem i symbolem tej partii, która jest w stanie jednoczyć w tym momencie więcej ludzi, więc mam wrażenie, że chyba nadal będzie to Wiktor Orban. To będzie jakaś taka próba dla Wiktora Orbana, czy jest w stanie poprowadzić partię dalej i cokolwiek zrobić. Zobaczymy, jak Wiktor Orban i Fides będzie się zachował jako opozycja. Natomiast dzisiaj Wiktor Orban i Laszlo Torocko z partii Nasza Ojczyzna i Peter Modiar o godzinie 10 mają się zameldować i rozmawiać z prezydentem o dalszych krokach. Jak będzie wyglądało formowanie parlamentu, rządu. No i co dalej w węgierskiej polityce Dzięki wielkie Piotrze, to był Piotr Piętka, korespondent Polskiego Radia na Węgrzech, a my teraz przenosimy się do pozostałych krajów Grupy Wyszehradzkiej, czyli na Czechy i do Czech i na Słowację, przepraszam najmocniej. Wojtek Stobba, cześć Wojtku, ahoj. Cześć, dzień dobry, ahoj. E, Wojtku, powiedz e, na początek, czy reakcje Pragi i Bratysławy są podobne, reakcje oczywiście na wynik węgierskich wyborów? No, na pewno dla władz w obu tych stolicach, w Pradze i w Bratysławie wynik węgierskich wyborów był raczej nieprzyjemnym zaskoczeniem, no bo tutaj obaj premierzy, premier Babisz i premier Fico stawiali na Wiktora Orbana. Temu pierwszemu, czyli Andrejowi Babiszowi pewnie łatwiej będzie odnaleźć się w nowej rzeczywistości. On jest przecież znany z elastyczności, jest znany z pragmatyzmu. No i już teraz wysyła takie sygnały w kierunku Petera Maggiore wysłał mu nawet taki list gratulacyjny, w którym zaprosił przyszłego premiera Węgier do Pragi. Premier Czech liczy na współpracę, choćby jeśli chodzi o energetykę, dlatego tutaj słowa Madziara na temat grupy wyszehradzkiej bardzo go ucieszyły. Ta swoista zapowiedź resetu V4 go ucieszyła. Oto sam Andrzej Babisz zabiega, odkąd wrócił na stanowisko szefa rządu i ma świadomość, co parokrotnie podkreślał, że w tym dotychczasowym układzie Wyszehrad był zamrożony ze względu na stosunki między Warszawą i Budapesztem. No a teraz liczy premier Czech, że tę współpracę da się ożywić, że może nawet da się rozszerzyć o kolejne kraje, takie jak Austria czy Niemcy. Premier Czech, premier Andrej Babiš z Wiktorem Orbanem całkowicie żegnać się oczywiście nie chce. Oni przez lata współpracowali. Teraz Andrzej Babiš wyraził takie przekonanie, że ustępujący premier Węgier w polityce pozostanie i że nadal będzie walczył przeciwko nielegalnej migracji w, jak to ujął, interesie unijnej wspólnoty suwerennych państw. Ja tylko przypomnę, że że Andrzej Babisz i Wiktor Orban zakładali niedawno wspólną frakcję Patriotów dla Europy w Parlamencie Europejskim. No i tutaj na tym polu ta ich współpraca może się nadal rozwijać. Na pewno ciekawiej będzie na linii Bratysława-Budapeszt, dlatego że te relacje słowacko-węgierskie zawsze są bardziej intensywne, zarówno w pozytywnym, jak i negatywnym tego słowa znaczeniu. Premier Robert Fico, który razem z Wiktorem Orbanem był takim hamulcowym Unii Europejskiej, zwłaszcza gdy chodziło o Rosję i Ukrainę, no teraz tego głównego partnera i sojusznika stracił. Jak oceniają słowaccy komentatorzy, on w pojedynkę nie będzie miał wystarczającej siły politycznej, nie będzie miał wystarczającej odwagi, żeby utrzymać ten bój, który jedna ze słowackich gazet nazwała podkopywaniem i zdradzaniem Europy, tak napisała gazeta Denik N. Ale w relacjach dwustronnych może być interesująco, w relacjach między Węgrami i Słowacją, bo obok energetyki i pociągu przyjaźń, taką pierwszą kwestią, która się pojawia, gdy mówimy o Węgrzech i Słowacji, jest niedawna nowelizacja prawa karnego na Słowacji. Tutaj rząd Roberta Fice wprowadził przepisy, które pozwalają karać nawet półrocznym więzieniem tych, którzy podważają powojenny porządek, konkretnie tak zwane dekrety Benesza, na podstawie których z Czechosłowacji wypędzano nie tylko Niemców, ale również Węgrów. Zawłaszczano też ich majątki. Część tych przepisów obowiązuje do dziś i na ich podstawie słowackie władze nadal wywłaszczenia przeprowadzają. Peter Modier jeszcze w trakcie kampanii Roberta Fice wezwał, aby tę nowelizację prawa karnego zniósł. Tak się nie stało no i teraz to jest kwestia, która na pewno na samym początku powróci w relacjach dwustronnych. Ja tylko przypomnę, że na Słowacji wciąż żyje liczna mniejszość węgierska, która stanowi ponad 8% populacji, ale na południu są miejscowości gdzie żyją w zasadzie sami Węgrzy, dlatego te kwestie historyczne wciąż będą rezonować. Jak powiedział mi jednak były minister obrony Słowacji, obecnie ekspert think tanku Globsek Marcin Sklenar, te kampanijne emocje zapewne ustąpią miejsca bardziej pragmatycznemu podejściu. Strona węgierska potrzebuje teraz czasu na konsolidację i wysłanie bardziej przemyślanych sygnałów zamiast haseł kampanijnych. Nowy rząd będzie musiał usiąść do stołu i uzgodnić sposób działania. Wierzę, że poruszone zostaną wszystkie kwestie – Ukraina, Słowacja czy Grupa Wyszehradzka. Zmiana jest zasadnicza i sądzę, że stworzy możliwość usunięcia przeszkód, które nagromadziły się zarówno na poziomie unijnym, jak i bilateralnym. Tak mówił Marcin Sklenar, a ja na koniec jeszcze wspomnę, że w przyszłym roku to Słowacje czekają wybory parlamentarne no i tutaj słowacka opozycja dopatruje się jakiejś inspiracji, patrząc na to, co wydarzyło się na Węgrzech. Wojciech, Sto Wojciech Stopba, korespondent Polskiego Radia w krajach, by yy, chciałem powiedzieć, były Czechosłowacji, słowacji Czech i Słowacji. Bardzo dziękuję Wojtku. W naszym studiu już jest Błażej Prośniewski. Dzień dobry Błażeju. Dzień dobry i więc zaczynamy saldo. Saldo, magazyn gospodarczy. Ja na saldo zaczynam od Sejmu, bowiem dziś Sejm zajmie się poselskim projektem ustawy o najmie krótkoterminowym. Projekt przepisów w tej sprawie przygotowała Polska 2050. Jak mówi przewodnicząca tego ugrupowania, Katarzyna Pełczyńska, na Łęcz, jednym z założeń tego projektu jest to, aby samorządy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogły decydować, czy na ich terenie będzie można oferować najem krótkoterminowe.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 Najem krótkoterminowy, tak żeby szanował prawa własności mieszkańców, bo domy przede wszystkim służą do mieszkania. A do tego tematu wrócimy dziś w Polskim Radiu 24 w magazynie Saldo po 12.30. Naszym gościem będzie Grzegorz Żurawski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Wynajmu Krótkoterminowego. Rozpoczęła się wizyta ministra finansów w USA i zwieńczeniem będzie udział w posiedzeniu G20, które odbędzie się 16 kwietnia. Co ważne, po raz pierwszy Polska będzie przy stole nie jako obserwator, ale pełnoprawny członek. Wcześniej Andrzej Domański weźmie też udział w wiosennym szczycie Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego.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 Z Waszyngtonu Marek Wałkowski, Polskie Radio. A jutro minister Domański weźmie udział w spotkaniu G20 i choć grono to nie podejmuje wiążących decyzji, to jednak stanowi kluczową platformę rozmów o globalnych wyzwaniach gospodarczych. Zaproszenie Polski do tego stołu, jak mówił na naszej antenie Marek Wąsiński z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, to docenienie drogi, którą przeszliśmy w ostatnich dekadach. Drogi, która jest przykładem skutecznej transformacji polityczno-gospodarczej.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 75% światowego PKB. Seldo. Za kilka kwartałów rząd może mieć problem z finansowaniem działań osłonowych na rynku paliw. Ostrzega główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak. Według eksperta w konsekwencji ceny na stacjach mogą wzrosnąć. W górę pójdzie także inflacja, co może doprowadzić również do podwyżki stóp procentowych.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 ustalanie maksymalnych cen. A te dziś kształtują się następująco. Dla benzyny 95 jest to 6 zł i 16 groszy, a za litr oleju napędowego nie zapłacimy dziś więcej niż 7 zł i 41 groszy. A teraz w magazynie ważna, jak się zdaje, dobra wiadomość dla osób oszczędzających w pracowniczych planach kapitałowych, bowiem na ich rachunkach powinny już pojawić się dodatkowe środki w ramach tzw. dopłaty rocznej. Każda osoba spełniająca warunki otrzymała 240 zł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 240 zł. A stan swojego konta w PPK można sprawdzić m.in. na stronie internetowej mojeppk.pl. I na koniec spójrzmy jeszcze na rynki finansowe. Wczorajsza sesja na GPW zakończyła się na zielono, a najważniejszy indeks naszego parkietu, czyli Dwig 20 zyskał 1,13%. Jeśli chodzi o waluty, to obecnie dolar wyceniany jest na 3,60. Kurs euro wynosi 4,24, a za franka trzeba zapłacić 4,60.